by dusza zrobiła postępy wybiegające poza ograniczenia systemu, do którego przylgnęła. Jeśli jestem nauczany, że mam traktować pięć punktów jako wiarę wybranych bożych, to nie powinienem szukać niczego więcej, niczego poza nimi, a wtedy najchwalebniejsza sfera niebieskiej prawdy jest zakryta przed oczyma mojej duszy. Jestem karłowaty,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 a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Objawienie 22.17. Czy te fragmenty mamy traktować tak, jak one brzmią? A może powinniśmy wprowadzić słowa objaśniające lub zmieniające sens tych wersetów, tak aby dopasować je do naszego systemu? Fakt jest taki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 Niektórzy będą wskutek sądu wydani na pastwę zaślepienia, a to z powodu świadomego odrzucenia przez nich prawdy. Widzimy to na przykład w Rzymian 9 rozdział 17 werset, albo w Hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 6 wersetu, albo w Hebrajczyków 10 rozdział 26-27. Werset albo drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od 11 do 12 wersetu, lub pierwszy Piotra 2,8. Wszyscy, którzy zginą, będą o to mogli winić wyłącznie samych siebie. Wszyscy, którzy osiągną niebo, będą za to dziękować Bogu. Jeśli mamy być nauczani przez Pismo Święte,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 Na przykład odnosząc się do wspaniałego stwierdzenia Jana Chrzciciela z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 29 werset, kaznodzieja przytoczył je w ten sposób. Oto baranek Boży, który gładzi grzech całego świata wybranych bożych ludzi. Czytelniku pomyśl o tym. Świat, wybranych Bożych ludzi. W samym wersecie wcale nie mam mowy o ludziach. Odnosi się on do wielkiego, przebłagalnego dzieła Chrystusa, na mocy którego z całego stworzenia Bożego zostanie usunięty każdy ślad grzechu.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 Pismo Święte strzeże nas przed przyjęciem odpychającej doktryny reprobacji. Reprobacja, czyli odwieczne skazanie niewybranych na potępienie. Spójrzmy na przykład na Ewangelię Mateusza. 25 rozdział, 34 werset. Tutaj król, zwracając się do tych po jego prawej stronie, mówi, pójdźcie błogosławieni Ojca mego,